coś tu upadnie. Nie? Więc myślę, że to pytanie dobrze, żeby sobie zadać. Dlaczego Pan Bóg w taki, a nie inny sposób zdecydował się, że świat zostanie zbawiony? No i pierwsi uczniowie zrozumieli o co chodzi, że Pan Bóg w tych wydarzeniach, które w tej chwili celebrujemy Wielki, wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, wstąpienie do Otchłani to jest właśnie Wyrażenie Boga, kim On tak naprawdę jest. Mm -hmm. Że On tu coś musi e, tak naprawdę powiedzieć o sobie samym, musi jakoś się wyrazić, skoro tak e, coś takiego wybrał. E, I to jest ciekawe, że ten znak e, był czytelny nawet dla Centuriona, którego zadaniem było zabić. Tak? Tam jest bardzo ciekawe i zaskakujące w kilku miejscach Ewangelii właśnie stwierdzenie, że osoba, która, która była no, no, no, etatowym katem, widząc jak Jezus umiera na krzyżu, no coś się stało w jego życiu. On coś zobaczył, on coś doświadczył. Później tradycja e, od, odkryje, że miał na imię Longinus i Ach. to była bardzo, mm. bardzo piękna historia jego późniejszego nawrócenia. Ale, ale sam moment jest bardzo ciekawy i myślę, że my wielu z nas, jeśli nie wszyscy, bez względu czy wierzymy, czy nie, czy należymy do wspólnoty Kościoła, czy nie, stoimy w tym punkcie, e, jak ten Centurion, jak Longinus. Zadajemy sobie pytanie o, o cierpienie, o śmierć, o krzyż, e, szeroko pojęty, nie tylko ten Jezusa. E, no i nie rozumiemy wszystkiego. A ten e, właśnie centurion, Longinus, on widząc Jezusa jak umiera, no coś się tam stało. Nie wiemy co, to jest jego słodka tajemnica. E, zawsze chciałbym ją poznać. Ale myślę, że każdy z nas właśnie w jakiś sposób e, na własny e, użytek, w, często w prozaicznych pewnie doświadczeniach życia stoimy tak jak Longinus pod krzyżem często e, znudzeni już cierpieniem, które zadaliśmy. Pewnie był już zmęczony, piątunia chciał iść do domu. nie? E, no a tutaj coś się wydarzyło, coś się zmieniło w jego życiu i z zawodowego kata stał się e, wyznawcą Jezusa. Więc to, to są bardzo, e, bardzo takie intrygujące punkty zwrotne, które lubię obserwować i ich jest dużo więcej, niż moglibyśmy sobie mm -hmm. nawet wyobrazić. I nie tylko nawet w... W, w samych e, Ewangeliach czy w Piśmie Świętym, ale gdy się rozmawia z ludźmi po prostu, e, gdy wejdziemy na jakiś e, taki poziom porozumienia, w którym możemy porozmawiać bez względu na to właśnie, czy wierzymy, czy nie, a jeśli wierzymy, to w jaki sposób, no i wtedy sytuacja zaczyna się nam trochę rozjaśniać, tak? Jak Ee, że, że druga osoba też przeżyła taki moment, może gdzieś w szpitalu, gdy cierpiała bliska osoba lub na cmentarzu, gdy ktoś zmarł. Ee, tych longinusów jest dużo więcej niż, e, niż byśmy mogli przypuszczać, a w każdym razie mam wrażenie, że każdy z nas prędzej czy później tym longinusem będzie, jest lub może już właśnie był. Mhm. przemknęły już postacie, proszę Państwa, tak jak właśnie Judasz czy Longinus. Gdzieś w perspektywie, ale nim nie zajmiemy się dzisiaj, to chyba będzie projekt na cały rok. Mhm. Jeszcze taki jest Lucy, którego chcielibyśmy się pozbyć i mhm. nie wiemy skąd on się wziął i dlaczego Pan Bóg nie jest w stanie anihilować. No ale zostawmy. Mhm. Zostawmy go, tak zdrobniłam, żeby mhm. dzisiaj nie... Mhm. No, jakby powiedzieć, nie bluźnić. Chociaż samo imię po łacinie jest e, też, przyznajmy, piękne, niosące światło. No. Tak, e, i to jest I co właśnie. on przyniósł jakiś No właśnie, więc tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe, jak e, każde piękno mhm. możemy e, zeszpecić. Nie? Każde. Wydaje mi się, że każde, chyba że się mylę. No, I miałbym taką nadzieję, że się mylę. Mm. Oby, tak. Proszę Państwa, przed nami jeszcze kilka tajemnic do rozgryzienia, do rozszarpania. Ta jest już trzecia i stanowi wyzwanie nawet dla głęboko wierzących, tak sądzę. Więc brat ma teraz prawo odetchnąć głęboko, słuchając wraz z nami Tematu Johna Williamsa z Gwiezdnych Wojen, no tak, żeby się troszkę oderwać, ale tuż po tym fragmencie o wprowadzenie do przeżywania owej tajemnicy poprosimy księdza Krzysztofa Niedautowskiego, jednego z gości jutrzejszego wieczoru w Trójce. A tajemnicę te można tak najkrócej teraz określić, o jakie to proste. Co wydarzyło się między śmiercią na krzyżu a zmartwychwstaniem? Mhm. Na naszej ludzkiej stronie w tym czasie jest wielka cisza, i właściwie takie trwanie w niewiedzy, w tajemnicy. A jeśli chcemy się wymyśleć w to, co nam Biblia, tradycja Kościoła podpowiadają, to mamy to tajemnicze zstąpienie do otchłani, które jest bardzo mocno i wyraźnie przedstawione w sztuce wschodu, w sztuce prawosławnej. Tam rzeczywiście jest Anastazis, czyli to wejście Jezusa najpierw w ciemność piekielną, w ciemność otchłani Hadesu, Szeolu, jakkolwiek to rozumiemy, gdzie, gdzie człowiek jest daleko od Boga jeszcze, gdzie jest właśnie w jakiejś niejakości, nieokreśloności. I Jezus nawet tam wstępuje, tam, gdzie jest oddalenie od Boga. Bóg, który wchodzi do przestrzeni, która jest od Boga odizolowana jakby. I po co wchodzi? No po to, żeby żeby te zamki pokruszyć, drzwi wyłamać, łańcuchy zerwać i żeby, tak jak w tych ikonach anastazis wyjść z tej ciemności i wyprowadzić wszystkich, którzy tam są. To wielka, uniwersalna metafora tego, co ma się z nami zdarzyć wtedy, gdy jesteśmy w zwątpieniu, czy jak nieraz bywa dzisiaj w zdiagnozowanej depresji, czy w jakimś oddaleniu od światła, dlatego że... Za dużo było wokół nas boleści, krwi i nie wiem, jakiegoś doświadczenia beznadziei. Więc spróbujmy podążać za tym ikonicznym przedstawieniem wstąpienia do Otchłani jako do miejsca, z którego chcemy się dostać, do takiego stanu, z którego wyprowadza nas wiara właśnie w Zmartrych Stałego, który tam przyszedł, żeby nie tyle odwiedzić więźniów w ciemności, co... Właśnie ze skruszyć kajdany i wyprowadzić, wyciągnąć. Nieraz pokazane jest to na ikonach, jak za nadgarstki chwyta Jezus Adama i Ewę, a za nimi wszystkich prowoków i sprawiedliwych z dawnych czasów. I wyciąga tak, nieraz patrzy nawet na to, czy on im nie wyrwie tych ramion, mm -hmm. czy to nie jest takie za mocne, ale to w tym się wyraża ta najgłębsza wiara w moc mm -hmm. martwych tak. Tutaj też przy okazji pewne motywy ze sobą komunikują się niezależnie nie, to, jest, to, to nie było do przewidzenia pamiętają może Państwo ten sam początek, cytat króciuteńki z filmu Zielona Mila i teraz to co powiedział ksiądz Krzysztof ksiądz Krzysztof Niedałtowski, przypominam, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej, trudno to wymówić od lat towarzyszy nam w finale Triduum Paschalnego i od lat o to samo go pytam, bo ciągle nie jestem, że tak powiem, usatysfakcjonowana odpowiedzią właśnie o tajemnicę stąpienia do piekieł. To jest, pomyliłam się, to jest zaledwie druga tajemnica, o której rozmawiamy, hmm. ale jeszcze w tym tak zwanym wejściu będzie i ta trzecia, to już jest po prostu nokaut. No ale na razie stąpienie do piekieł. Hmm. Tak, ksiądz Niedziałkowski przed chwilą odwołał się do ikon mm -hmm. i tej, tego fajnego momentu, właśnie nadgarstka, to bardzo sugestywne jest, bo nawet jeśli ktoś podaje nam pomocną dłoń, to w pewnych sytuacjach, o których ksiądz Krzysztof też wspominał, w tym co powiedział, nie mamy siły chwycić tej dłoni osoby, która nam pomaga. I teraz e, takim wyczuciem, taktem, czy powiedziałbym nawet profesjonalizmem osoby, która pomaga, jest właśnie uchwycić osobę, która potrzebuje pomocy w sposób dla niej bezpieczny i, i, i korzystny, tak? Gdyby ten Jezus na ikonach stąpienia do otchłani, czy Anastazis chwycił Adama i Ewę za, za rękę, tak jak witamy się no to pewnie nie mieliby siły utrzymać tego jego wyciągania, powracania do, do raju. Dlatego chwyta ich w taki, a nie inny sposób. I rzeczywiście ta tajemnica wstąpienia do piekieł też mnie intryguje też od lat. Co ciekawe, ona jest w, w kredo apostolskim, które jest zwykle przypisywane swoje pochodzenie kościołowi rzymskiemu, więc to jest bardzo ciekawe, że w dogmatach właśnie my to mamy po stronie zachodniej powiedzmy, a w ikonach przeżywa się to dużo bardziej w wschodnim chrześcijaństwie. I to bardzo dobrze, to jest bogactwo. Bogactwo problemu i trudności, o której pani redaktor wspomina. To jest bardzo ciekawe pytanie, co to jest w ogóle, to wstąpienie do piekieł, jak to, jak to przebiegało. Na kilka sposobów moglibyśmy tutaj odpowiedzieć. Spróbuję jeden biblijny sposób i drugi taki z codzienności, chociaż też oprę się na, o jedno dzieło literackie. Biblinie jest tak, że właśnie w Ewangeliach, jak Jezus umiera na krzyżu, tam ci, którzy chcieli jego śmierci, szydzą z niego, twierdząc: Ty, który innych uzdrawiałeś, siebie nie możesz uzdrowić, stąp z krzyża, a uwierzymy w ciebie. To jest bardzo ważne, to katabazis, to stąpienie, bo później jest to anastazist, to jest, odwrotność tego zstępowania. Mhm. Więc to jest bardzo dynamiczny ruch, taki wewnętrzny. I, i to jest ciekawe, bo znowu e, wydawałoby się, że tutaj Jezus nie, nie wytrzyma, że skoro jest rzeczywiście Mesjaszem, no to już e, pokaże to. E, I być może o to właśnie Judaszowi chodziło i w tym się pomylił. A Jezus z jednej strony... E, przyjmuje to, ten zarzut właśnie stąp z krzyża a uwierzymy w Ciebie, tylko że wykonuje Go po swojemu. I on nie wstępuje w taki sposób, żeby o, wrócić do, do żyjących, tylko wstępuje dużo niżej niż, niż ci, którzy mu to zarzucali, mogliby się spodziewać. I to jest bardzo, bardzo sugestywnie zaznaczone. Mega ważnym fragmentem w Ewangelii, gdzie pojawia się właśnie z góry na dół określenie, i to jest, gdy ten, ta zasłona przybytku rozdarła się z góry na dół, tak jakby właśnie Jezus wstępując, no tak jak po maszcie tam niektórzy uh -huh. piraci, nie? Po prostu wstępując, rozdarł ten, te, zaznaczając, że ja zstępuję. Tak, ja zstępuję, tylko nie w taki sposób, jaki wy byście chcieli. I to jest coś, co biblijnie wydaje się bardzo mocne i, i wymowne, o tyle bardziej, gdy przeżyjemy to na własnej skórze. To doświadczenie zstępowania do otchłani, do piekieł, to nie jest jakaś mitologia, gdy mamy do czynienia z jakimiś trudnymi sytuacjami, o których ksiądz Krzysztof też tam wspominał w swojej wypowiedzi. Gdy cierpienie zwala nas z nóg, nasze własne czy naszych bliskich, czy osób nawet nam nieznanych. Są osoby bardzo wrażliwe, które, które potrafią odczuwać po prostu tak dokładnie z wszystkimi, że, że, że cierpią po prostu. Nie? To, jest, to jest konkretne doświadczenie cierpienia i takiej niemożliwości wydostania się z tego cierpienia. I co w takim wypadku możemy zrobić? No najpierw zauważyć może właśnie, czy ktoś aby nie zstąpił do tych moich odchłani, czy nie ma gdzieś ręki, która trzyma mój nadgarstek, tylko że ja nie chcę wyjść z tego piekła, bo już je dość dobrze znam i, i nie za bardzo bym chciał wyjść gdziekolwiek indziej do czegoś, czego nie znam, nawet jeśli byłby to jakiś raj. Więc to jest duży problem i jedno dzieło literackie znane wszystkim na pewno radiosłuchaczom i pani redaktor, które od lat za mną chodzi. Wydaje mi się, że to jest pierwszy podręcznik do psychoterapii, psychoanalizy i przeżywania życia. To jest boska komedia Dantego. Dosłownie schodzimy do piekła, kręg za kręgiem, coraz niżej, coraz niżej. I tam na dole mamy wybór. Zostajesz tu? czy idziemy dalej. Nie? I e, dojmujące jest, e, gdy sam lub e, słyszę osobę, która decyduje się, że chce tu zostać. Nie? Wiem, że to piekło, wiem, że to jest coś e, trudne, ale m, często nawet po prostu boję się czegokolwiek, czego nie znam, to już wolę to piekło. Mm -hmm. nie? I mm -hmm. to, jest, e, to jest moment, w którym my tam razem z Wirgiliuszem i Dantem stoimy Piekle. Właśnie wraca Judasz, który jest tam pożerany z Brutusem i Kasiuszem przez, e, e, przez tego potwora kudłatego, jak tam pisze Dante. No i pojawia się moment decyzji właśnie woli, czy ja decyduję się na drogę oczyszczenia długiej i bardziej mozolnej drogi niż ta zstępująca żeby później wejść na drogę zjednoczenia już w raju. Nie? Więc ten moment jest kluczowy i pamiętam bardzo dobrze, gdy pierwszy raz przed laty przeczytałem ten moment, gdy oni tam wsiadają na tego kudłacza, Wirgiliusz się odwraca i okazuje się, że to piekło było do góry nogami i, i to, jest, to jest porażający moment, gdy, gdy go tak przeżyłem. Pamiętam, czytnik mi prawie z ręki wyleciał wtedy. To, były, to było bardzo mocne doświadczenie, o tyle mocniejsze, że raz przeżywałem je i względem siebie i w kontekście innych osób, z którymi się spotykam, którym towarzyszę, którym, których też zawodowo w jakiś sposób spotykam. Więc to są bardzo bardzo mocne historie i to wstąpienie do opieki to jest coś również, wydaje mi się, niezależnego od naszej wiary. Czy ktoś wierzy, czy nie w tym wąskim znaczeniu, o, który, o którym zaznaczyliśmy na początku audycji. Tak czy inaczej mamy, wiemy o co chodzi ostatecznie w wstąpieniu do piekieł, nawet jeśli nie wiemy co to jest. Mm. Nie? To jest bardzo, bardzo trudne doświadczenie, ale równie piękne w momencie, gdy zdecydujemy się na tą drogę oczyszczenia, wychodzenia z, z, tego, z tego inferna. Więc tak bym to pokrótce chyba ujął, to wstąpienie do piekieł, wstąpienie do otchłani. I to jest to, co nas w jakimś sensie czeka jutro wieczorem, czyli tuż przed, mm. nie, przepraszam, jutro jest, nie, tak, tak, w sobotę. W sobotę tak, wieczorem, tak. między Wielką mhm. Sobotą, czyli mhm. końcem jakby Wielkiego Tygodnia, a mhm. tymi ostatnimi godzinami m, prowadzącymi do martwych wstania, no, zakładamy, że to jest ta spirala, czyli mm. to powtarzanie, powtarzanie m, tych wydarzeń e, no nie mitycznych, mm. tylko, e, e, mm. szukam znowu słowa, żeby nie... Też niesymbolicznych, też, też bym poszukał i nawet już bym zastanowił się, czy to jest powtarzanie. To nie jest powtarzanie. Owszem, jest powtarzanie w znaczeniu, że celebrujemy po raz kolejny Paschę i tak dalej. Celebrujemy Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Wielką Niedzielę. Owszem, ale to powiedziałbym tak, taki śmieszny obraz mama, proszę mi wybaczyć, tak jak mamy aktualizację aplikacji. Tak, Mamy aplikację w telefonie, po jakimś czasie ona działa słabiej lub przestaje działać wcale, bo musimy ją zaktualizować, nie? jakąś nową wersję, czyli na nowo zagłębić się w to misterium, w tą tajemnicę naszego życia, w którą pozwolił sobie wejść Pan Bóg i to bardzo głęboko schodząc aż do naszych piekieł, moich własnych osobistych piekieł, po to, żeby podać mi tę rękę albo właśnie chwycić mnie za ten nadgarstek i spróbować pociągnąć do góry. Mm. E, tak, że używa się takiego też słowa ponawianie. Mm. Znaczy ze spiralą też wielokrotnie mm. się spotykałam, że to nie tak. jest zamknięty obieg. Mm. jak ksiądz, Pasier, ksiądz profesor Pasier mm. o tym pisał, że jest czas otwarty mm. i zamknięty. Mm. Ten właśnie religijny e, jest otwartym, zamknięty, no to jest cykl mm. przyrodniczy, tak? tak. tak. E, czy biologiczny bardziej, może tak. E, Musimy przyspieszyć, bo dopiero teraz trzecia tajemnica, a ona jest, tak jak powiedziałam, to jest knockout. Tak. Bo mm, jeżeli państwo no, uczestniczą we mszy świętej, to no, dotyka ich ten moment, czyli przeistoczenie. Mhm. Kiedyś tak się zdekoncentrowałam podczas jakiejś komilii, a właśnie ksiądz tłumaczył. I obudziłam się jakby, no nie zasnęłam, ale obudziłam mhm. się, czyli jakby biłam mhm. w momencie, kiedy już zakończył wyjaśnianie. Mhm. Przeistoczenie. Mhm. Musimy naprawdę krócej, bo bardzo mi zależy mhm. na tych kolejnych też um, tajemnicach. Mhm. Tak. E, to skrócę moją wypowiedź do biblijnego kontekstu tylko. E, ale też tak nietuzinkowo. Nie e, co się dzieje? No Jezus bierze chleb i mówi to jest ciało moje. Bardzo intrygujące w ogóle jako czynność, Tak bo to, co widzę, nie pokrywa się z tym, co słyszę. Widzę chleb, a słyszę ciało. Więc to jest, ja to tak nazywam, taką wyrwą między zmysłami, między wzrokiem a, a, a słuchem, dzięki której Jezus w swojej wolności zechciał być razem z nami. Oczywiście, święty Tomasz z Akwinu to, to, to wprowadził to rozróżnienie właśnie przeistoczenia, transubstancjacja, żeby dokładnie wymówić. I oczywiście można próbować intelektualnie to jakoś, jakoś rozkminić, ale tutaj chyba chodzi właśnie o te relacje, że ktoś chce być w relacji ze mną tak bardzo że przekracza wszelkie możliwe granice czasu, przestrzeni, zmysłów, zrozumienia. I e, bardzo się cieszę, że pani straciła tą świadomość na tej homilii, bo wydaje mi się, że zrozumienie tej tajemnicy niczego by nam nie dało wiele jest takich pytań, które sobie zadaję i gdy nie potrafię się z nimi jakoś zmierzyć, czy nie, nie znajduję odpowiedzi, zadaję takie pytanie pomocnicze, a co mi to da, jak poznam odpowiedź? I to zmienia zupełnie postać rzeczy. I ja nie muszę wiedzieć dokładnie, w którym momencie to się dzieje. Że to jest przeistoczenie, że od tego momentu to już jest ciało Chrystusa, a nie? No bo takie dyskusje są. Mhm. Ważne jest, że to się dzieje dla mnie. I e, istotne jest, co to zmienia w moim życiu. Że ktoś chce być ze mną tak blisko, e, jak e, bliski jest mi chleb, który spożywam. Nie? To jest przekroczenie pewnych granic. Więc tą e, tajemnicę, tom akurat zostawiłbym e, nieodkrytą, jak e, wszystkie inne, tyle, że e, chciałbym e, pokazać, że, że wszystko w relacji e, Boga do nas zaczyna nabierać e, sensu i nawet jeśli pozostaje tajemnicą i dobrze, żeby pozostało tajemnicą, tak jak każdy z nas dla siebie jest tajemnicą. Robimy rzeczy, których nie rozumiemy. Przychodzą nam myśli, które są dziwne. Nie, nie, nie identyfikujemy się z nimi lub, lub przychodzą nam do głowy pomysły, których, e, e, z którymi się nie zgadzamy. Tak? Tak, samo, tak samo tutaj. Doświadczamy czegoś zupełnie nowego, gdy na serio weźmiemy relację, e, że Bóg jest na serio w relacji do mnie, i wtedy na serio ja staram się być w relacji do Niego. Odpowiadać nieudolnie najczęściej, to y, znamy z życia. I y, to nie chodzi tylko o relacje z Bogiem, ale też relacje międzyludzkie. Czasem powiemy coś nie tak, czasem y, nie powiemy niczego i wiemy, że z tego będzie problem. Więc tutaj cały czas wracamy do, do takiego naszego prostego, ludzkiego doświadczenia. Doświadczenia ciała, tak? Y, każdy z nas to ciało jakoś ma, jest współistotne z tym ciałem. No i musimy jakoś próbować z, tym, z tą tajemnicą żyć. Dopóki jednak to zostaje takim pytaniem, które nas dręczy, może to być trudne, ale od momentu, gdy to jest tajemnica, która nas inspiruje, zaczyna to być fascynujące. Oj, nie damy rady. No szkoda, że nie mamy do piątej czasu, ponieważ tutaj otwiera się gigantyczny rozdział, bo wszystko byłoby w porządku gdyby zakończyło się na tym momencie, to znaczy na tym, że kończy się liturgia, wychodzimy z kościoła, potem wracamy i tak sobie prawda, żyjemy. I powiedziałam tak żartobliwie, ale to jest ważne. Natomiast konsekwencje są gdzie indziej. Konsekwencje są w Eucharystii. Mhm. I tu pada pytanie, co, co... No właśnie, co jaką materię my przyjmujemy, przecież nie do żołądka, nie do układu pokarmowego, tylko mówi się do serca. No więc to jest już podejrzane, mm. czyli jakby nie chodzi o przemianę materii, mm. tylko przemianę ducha. Super. Metabolizm duchowy. Pra, pra, Bardzo metab fajny. Prawda? E, i, dobrze, zostawmy sobie to na później. Tylko mm. sygnalizuję, że jest mm. taki problem, że e, gdybyśmy byli tylko świadkami, to okej. Okay. Mm. Godzimy się, przyjmujemy, jest fajnie. Natomiast w momencie, kiedy my już partycypujemy mm. w, tym, w, tych, w tym efekcie, mm. co się wydarzyło podczas przeistoczenia, no to sprawa jest bardzo poważna. Mm. I tu można zrozumieć tych, którzy rzadko do komunii przystępują, bo to mm. po prostu ich mm, przerasta. Nie, nie są w stanie jakby pokonać tego... No właśnie. Pani redaktor, ja Zostawmy liczę, że to. wszystkich to przerasta, ale rozumiem, że to jest temat... Te, temat. Ale niektórzy dają radę no. codziennie to tak. czynić, co ja podziwiam. To tak trochę powiedziałam mm. drwiąco, tak, tak, tak. bo, bo mm. dla mnie to jest bardzo poważna mm. sprawa. Dostawmy to, bo tak, nie damy jasne. rady dalej. dalej. Za kilka minut wcale nie będzie łatwiej. A tymczasem piękny tytuł, temat, tytuł trochę mniej, taki normalny, temat Morikone z filmu Zawodowiec, ale no, pamiętamy, że ten temat pojawił się znacznie wcześniej i to w filmie wyreżyserowanym przez polskiego reżysera. Dzień ma? temat z zawodowca, ale najpierw byłam Maddalena Jerzego Kawalerowicza z 1971 roku. Proszę zajrzeć do sieci, to zrozumieją Państwo, jakimi to tropami Michał podążał Wybierając ten utwór, a z nami jest brat Dariusz, pokonujemy wspólnie himalaje, tajemnic religii. No, sprawdźmy, na jakiej wysokości znajdujemy się. No Jesteśmy teraz na wysokości dogmatu o niebowzięciu, drobiazg. Mhm. A pytanie brzmi: jak bez próby wejścia na ten poziom, modlić się do Maryi? Mhm. Tak. Myślę, że osoba Maryi w taki czy inny sposób jakoś nam towarzyszy, bez względu na to, czy, czy wierzymy, czy nie. Jest ona obecna przynajmniej w polskiej kulturze w taki, a nie inny sposób i oczywiście możemy się do niej odnosić pozytywnie, negatywnie, to są różne reakcje. A tutaj mamy bardzo ciekawe pytanie, jakie otrzymujemy o wniebowzięcie. Hmm. Tak w tradycji wschodniego chrześcijaństwa jest bardzo ładna nazwa tego święta, które obchodzimy 15 sierpnia. Mówi się bardziej o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny. Bardzo, bardzo piękna nazwa. Dormicjo nawet po łacinie jest też wersja. Bardzo piękna Ikony, czy, czy rzeźby przedstawiające właśnie ten moment w, w ołtarzu tutaj na Łazienkowskiej jest właśnie taki jeden relief na ołtarzu, właśnie kopia bodajże z XIII wieku e, romańskiej takiej sztuki czy, czy gotyckiej, już nawet nie pamiętam. E, w każdym razie ukazujący ten moment, gdy, gdy Maryja zasypia i pojawia się tam Jezus, który zabiera jej duszę jako małą dziewczynkę i, i, i zabiera ją do siebie po prostu. Bardzo piękny, ciekawy, ciekawy motyw w sztuce. No i znowu ze sztuki wróćmy jednak do życia, tak? Mm -hmm. czy, czy jest to jakieś doświadczenie, które może być naszym udziałem, tak? Owszem, możemy i powinniśmy, wydaje mi się, modlić, do, pros prosić Maryję właśnie teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aby wtedy to się dokonało. Ale myślę, że też mamy takie mniejsze, punktowe wniebowzięcia, które pewnie każdy z radiosłuchaczy i pani redaktor też sobie przypomina z własnego życia. Takie momenty piękne, niepowtarzalne, zaskakujące porażające właśnie, czy siłą piękna, czy prostoty, czy głębi, czy, czy... Trudno powiedzieć, tu każdy swoją listę pewnie ma osobistą. tak? I to są momenty, w których no, jakoś to nasze życie uznajemy za piękne. Nie? Te momenty szybko mijają i szybko o nich zapominamy. Owszem, i ta szarość i trud życia często nas przygniata bardziej, nawet trudno nam sobie często przypomnieć te, te piękne momenty, ale nie sądzę, żeby nigdy ich nie było. Jakoś zawsze każdy z nas szuka tego doświadczenia. no Może inaczej. Jak mamy do wyboru dwie sytuacje. Jedna sytuacja ma N problemów, a druga sytuacja N plus jeden. No to wiadomo, którą wybierzemy. Nie? To jest bardzo proste. Nie? I trochę to w niebo wzięcie, tak by to wyglądało. To punktowe. Nie? Że najpierw e, uczymy się szukać tego, co piękne, co dobre w sobie i w innych. E, I potem zauważamy, że to pragnienie szukania dobra i piękna w sobie i w innych przychodzi nam od Boga. E, I jakby jest Jego inspiracją i jakby wezwaniem żeby pozwolić się pociągnąć z powrotem do źródła tego piękna i, i dobra. Tylko, że zaczęliśmy naszą rozmowę od apokalipsy i tam jest bardzo ciekawe, że ta nowa Jerozolima, to niebo zstępuje do człowieka. Nie? I często tak jest, że my myślimy, że to my musimy gdzieś iść po śmierci, czy, czy gdzieś się udać. Gdy się tak do, dosłownie weźmie objawienie Nowego Testamentu, to okazuje się, że sytuacja jest zupełnie odwrotna, że to niebo przychodzi po nas, choćbyśmy nie wiem w jakim piekle wylądowali. Tak? Więc tutaj mamy bardzo ciekawy ten dogmat, bardzo piękny, bardzo ważny też, dlatego, że dotyczy kobiety. Tak, To jest mega ważne, że nie tylko tu chodzi o Jezusa, że On dokonał zbawienia, o czym wspominaliśmy w taki, a nie inny sposób, objawił jednocześnie, kim Bóg jest, ale że nie tylko udział w tym miała kobieta, ale że bez niej by się to nie udało. Mm -hmm. To jest niezwykle ważne I, i to jest coś, czego by bardzo brakowało, gdyby nie było Maryi w całym tym układzie zbawienia. To, to, jest, to nadaje taki piękny rys macierzyński. Hans Urs von Baltazar, właśnie mówił o takim maryjnym aspekcie Kościoła, wolę mówić eklezji właśnie, bo to brzmi zdecydowanie dokładniej w kontekście Pisma Świętego i w ogóle całej tradycji, gdzie w każdym prawie języku jest to rodzaj żeński, eklezja. I mi to pasuje, bo jeśli my przeniesiemy to na Kościół i mamy ten rodzaj męski, no to to staje się właśnie taką kwestią tylko instytucji i tak to przeżywamy często, nie? E, łącznie z nami kapłanami czy zakonnikami, hmm, tak? Czy, czy po prostu budynek kościoła. E, tak, no. tak. Ale gdy zaczniemy myśleć o kościele jako o eklezji, jako o kobiecie, jako o e, wzorze, e, który, któremu odpowiada Maryja, no to jest zupełnie inne, bo raz, że ta relacyjność ma zupełnie głębszy sens i właśnie taki bardzo macierzyński, oblubieńczy, który jest no sensem życia tak kobiety jak mężczyzny, tak? to, to jeszcze jest taka głębia i prostota, że, że gdziekolwiek byśmy nie poszli, to jednak w domu czeka na nas matka. I to w nie byle jakim domu. I nie byle jaka matka. Nie? Więc to nadaje wszystko sens e, nawet tym naszym trudnym doświadczeniom e, e, w codzienności. Tak? E, mamy gdzie wracać, a dokładnie e, to, to niebo wyjdzie nam na spotkanie. To, to jest bardzo, e, bardzo takie zwięzłe, mam nadzieję, e, Określenie tego, tego dogmatu, czy prawdy wiary, czy, czy tradycji nawet, bo, bo to jest spór właśnie, jaka jest, jaka jest wartość tego niebowzięcia, tym się różnimy trochę z kościołami wschodnimi, tak? ale, ale zawartość jest ta sama. Idziemy do domu, gdzie czeka nas matka, a tak naprawdę trochę się przypomina z dzieciństwa, jak mama wołała nas do domu, jak jest tam dziecioki żeśmy tam bawili się za długo na podwórku, nie? To, to dziecioki do domu, nie? No A, to, ze to, to, Śląska, brat. Z Poznań. Ojej, ale akcent e, bardzo tak, tak. E, Więc to są bardzo, coś takiego. E, mhm. Dzieciaki, do domu już. Mhm. E, to chodź, chodźcie, chodźcie do domu. I wydaje mi się, że tutaj wtedy e, taki, taki, właśnie dogmat e, o niebo wzięciu przestaje być jakąś suchą literą i e, taką zawartością stricte e, liter literalną. Zaczyna być życiem po prostu, relacją i czymś, co prowadzi mnie z dnia na dzień. I w tych pięknych momentach, które można by nazwać jakimś takim punktowym wniebowzięciem i być może w taki, w też w momencie kluczowym naszego życia, gdy ten moment doczesności dla nas się skończy i prze, przejdziemy przez granice czasu i przestrzeni. No i wtedy właśnie spotkamy tą, która na nas czeka. Nie? No dobrze, czyli znowu ciągle jeszcze nastąpi, jak w serialu, mhm. proszę brata, ponieważ no nie dowiedziałam się, chociaż pewnie pytanie jest prymitywne, no ale jednak tam oni są z ciałami swymi, gdyż mhm. no z punktu widzenia empirycznego ciał ani Pana Jezusa, ani Jego mamy y, nie ma, na, że tak powiem, w, w ziemi. Mm. nie są y, no, Szczątki nie, mm. nie zostały na ziemi pozostawione, już tak, tak, tak. najgrubiej, mm. ujmując sprawę. Więc e, ja cały czas próbuję sobie wizualizować tę kobietę, no, że mm. ona tam jest z tym ciałem, mm. ale może to w ogóle nie o to chodzi. Nie, dobrze, bo sygnalizuje kolejny temat, kolejny problem, no może... Jest jakaś jeszcze przyszłość przed takimi rozmowami. A teraz przyspieszam naturalnie, no bo jest już za 16 i mamy kolejną taką propozycję muzyczną, która ma odpowiadać hasłu, hasłu tajemnica. Może nie w całości tym razem. Zobaczymy. No właśnie, przenosimy się w świat naukowej fantazji. Yy, ciągle dalszy, tego ten utwór może nastąpi w wieczór jutrzejszy, czyli Wigilii, Wielka, Wigilii Wielkanocnej. Yy, toż się z Transformersów muzyka. Yy, brat Dariusz nadal z nami, a ja tu mnożę problemy, bo teraz chciałam zapytać, ale nie wiem, czy zdążę. Więc tylko rzucam hasło. Sąd ostateczny czeka mhm. nas. Bardziej niż czeka. Już on ma miejsce w taki o. sposób trochę, może nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak mocno, ale, ale właśnie przejrzyjmy się chwilkę, jemu to będzie to dużo prostsze może niż by się wydawało i mniej takie ciężkie mhm. lub napędzające nam strachu. Znamy to z życia, tak? Spotykamy jakąś osobę, która na przykład widzi we mnie więcej niż ja widzę w sobie. To jest. Mam nadzieję, że każdy z Państwa kiedyś miał okazję spotkać taką osobę lub, co jeszcze bardziej mam nadzieję, właśnie był tą osobą, która widzi w drugim człowieku więcej niż czasem ten człowiek sam w sobie. No i teraz jest pytanie, co ja w takiej sytuacji zrobię? Czy uprę się przy moim własnym sądzie, Twierdząc, że jest bardziej obiektywny, skoro właśnie jestem świadkiem, sprawcą i, i ofiarą często, czy jednak zaufam życzliwości drugiej osoby? co wcale nie jest takie proste. To chyba każdy z nas wie, że dużo prościej jest pozostać na swoim własnej pozycji, okopać się i jeszcze często traktować taką życzliwość jako największy atak na, na moją osobę. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tym niemniej wydaje mi się, że gdy raz doświadczymy tego pięknego momentu, w którym to my byliśmy tą osobą, gdy zauważyłem, że druga osoba widzi siebie w dużo gorszym świetle niż ja widzę tę osobę i staram się przekonać tę osobę, że to ja mam rację. Mm -hmm. że, że to ta druga osoba powinna myśleć o sobie lepiej. Sądzicie, lub sądzić. O, o, do, dokładnie, dziękuję za, za poprawkę. Bo to jest rzeczywiście od tego sądu zależy ostatecznie kim ja jestem, nie? I tu znowu musimy wrócić. Jeśli nie mamy wyboru, jeśli jesteśmy w determinizmie, to, to nie, nie ma co sądzić. Ale, ale jednak jeśli, no to ten mój sąd już tutaj coś implikuje. No i sąd ostateczny, jeśli można by tak nazwać po grecku krizis, bo, bo po grecku krizis to jest i stąd te kryzysy, e, to jest e, tak trochę nadużywamy tego słowa, chociaż no ono po prostu zmieniło znaczenie. E, w Grece właśnie ono ma takie znaczenie, że to jest przewód sądowy, po prostu, który kończy się wydaniem wyroku. Nie? No i teraz e, ten sąd ostateczny e, to jest spotkanie Boga, który oddziela mnie od, swojego, od mojego zła, i właśnie z największą możliwą życzliwością patrzy na mnie i przekonuje mnie o tym. No i pytanie o mój własny wybór. Jak ja e, odniosę się do tej sprawy? Czy zaufam e, tej życzliwości Boga, czy nawet drugiej osoby, którą e, wcześniej spotkałem? Czy właśnie zamknę się w moim własnym osądzie o sobie samym? Taki, taka monada e, osądu. Nie? Bez okien, bez drzwi. E, więc tutaj jest taka, e, rzeczywiście jest to wielka tajemnica, jak mówi dowcip eschatologiczny, poczekamy, zobaczymy. E, ale rzeczywiście chodzi o to, żeby, żeby zobaczyć, że to już się wydarza dzisiaj. I to, co ja sądzę o sobie samym e, lub o innych, no to to determinuje to, kim jestem lub yy, kim jestem w swoich własnych oczach i to, kim są inni w moich oczach. tak? Bo jeśli myślę o kimś cały czas źle, no to prędzej czy później ta osoba w moich oczach będzie tylko kimś bardzo złym. Nie, tą osobą mogę być ja sam, to przecież nie mogę myśleć o sobie źle, no to też taką, tak będę się do siebie odnosił. Więc ten sąd ostateczny e, zaczyna się już dzisiaj, e, zaczął się już pewnie no, w każdym momencie w, e, naszego życia, no i e, jakby przygotowujemy się do tego. Nie? Czy... To, że wyrok zostanie właśnie wtedy ogłoszony? No i pytanie, czy my się podpiszemy pod tym wyrokiem. Nie? Bo jeśli to jest tak, że, że Bóg właśnie zechce oddzielić nas od naszego zła, żeby, żebyśmy widzieli w sobie w końcu samo dobro, to co On stworzył i bez żadnego artefaktu z grzechu, czy cierpienia, czy zła. No i pytanie, czy zaakceptujemy siebie taki, takimi. Nie? I mm -hmm. to już wydarza się tutaj, to już mm -hmm. wydarza się teraz, mm -hmm. bo e, e, widzi pani redaktor i, i państwo pewnie też, że to jest kwestia każdego, <głos> tak. e, każdego momentu życia, gdzie, gdzie to wydajemy, ten osąd już po troszku, tak, po troszku. A więc zobaczymy na końcu, czy, czy jednak damy się przekonać życzliwości Boga. Ha. Ponieważ już musimy kończyć, a zostały dwie tajemnice, mm. więc może ja tylko Państwa, żeby było uczciwie, poinformuję, co mm. wybrałam jeszcze i dlaczego. No bo w końcu siedem, siedem było słów Chrystusa na krzyżu, czyli siedem zdań de facto mm. i ta siódemka oczywiście tutaj jest symboliczna, że chciałam, nie lubię tego określenia, ale chciałam zapytać o... Mm, ideę powszechnego zbawienia, czyli, że mhm. piekła nie ma mhm. i czy rzeczywiście już wszystkie tajemnice, wszystkie trzy zostały domknięte, zamknięte, jeżeli chodzi o Fatimę. Mhm. I teraz tak, ma brat wyjście. Jedno zdanie na pierwsze hasło, drugie na drugie hasło, a do Eli informacja pożegnamy się muzyką z filmu Big Fish, a dwa piękne tematy, które Michał nam zostawił, przenosimy na sobotę. Wigilię Wielkanocną, czyli na jutrzejszy wieczór, dobrze? No to już, startujemy. To ja jeszcze może podziękuję bardzo. Elżbieta Różycka, Wojciech Doroż, Michał Żłądkowski, no i ja BM, a e, brat e, Dariusz e, był z nami e, i takie ostatnie sekundy z nim teraz. Raz. A potem kwisz i wesołych, pięknych, radosnych świąt, ale my się spotkamy jutro wieczorem. Kto chętny, zapraszam. Okej, okay. to ja może wyłgam się trochę z, drugiej, z drugiego pytania. Nie znam się na tajemnicach Fatimskich i nie chciałbym tutaj w ogóle wprowadzać kogokolwiek w błąd. Przyznaję się, że to nie jest mój temat, którym się zajmuję i, i po prostu zdecydowanie bardziej tajemnica powszechnego zbawienia. Przypomniała mi pani mój egzamin ex-Uniwersa Teologia, gdzie właśnie miałem o. dokładnie to pytanie i, i to jest bardzo ciekawa, ciekawa historia. Mamy tutaj w Polsce oczywiście księdza Hryniewicza, tak, który, który o tym wspomina i wydaje mi się, że istotną różnicą, na, na którą on zwraca uwagę, jest rozróżnienie dogmatu czy, czy wiary od duchowości. Mhm. Twierdzenie, że piekła nie ma lub jest puste, lub nie jest wieczne, byłoby błędem teologicznym, Jednakże pragnienie, żeby to tak było jest pewnego rodzaju duchowością. Wcale nie tak słabo obecną na zachodzie chrześcijaństwa, dużo bardziej na wschodzie. Tak? Więc to jest pytanie, czy my mamy odwagę, trochę wracając do tego sądu, Pomyśleć o Panu Bogu dobrze, pomyśleć o ludzkości dobrze wbrew wszystkiemu, co widzimy e, i spróbować e, popatrzeć na e, to takim potężnym pragnieniem powszechnego zbawienia. Pragnieniem, nie dogmatem. Nie? Bo e, gdzie leży niebezpieczeństwo, jeśli uznam, że e, na pewno to jest e, tak, że piekła nie ma albo nie jest wieczna, to znów wpadam w determinizm. To znaczy, że już wszystko jest załatwione, nie? że już nic się, że od mojej wolności nic już nie zależy, a moja wolność się z tym nie zgodzi. Nie? Moja wolność, e, nawet jeśli to jest trudne, to ona żąda odpowiedzialności. I pewien filozof, który bardzo, nad którym pracuję, bardzo ciekawie zauważył, że mamy statuę wolności, nawet dwie. Ale nie mamy żadnej statuły odpowiedzialności. Co jest bardzo, bardzo e, cyniczne trochę, ale, i, ale na miejscu jednak. Więc ta tajemnica powszechnego zbawienia. Czy, e, czy moje pragnienie poprowadzi mnie ponad mój rozum, ponad moje zrozumienie? Czy e, będę życzliwy wobec siebie i wobec innych wbrew wszelkim argumentom moich, moim własnym? Tak? To jest pytanie, czy ostatecznie, czy pozwolę sobie naśladować Boga, którego doświadczam właśnie e, w tajemnicy Jego miłosierdzia, Jego, jego życzliwości bardziej chyba to, to słowo tutaj nas e, prowadziło w tej, w tej fascynującej audycji. I, i rzeczywiście też e, jeśli mogę podziękować i Pani za Pani życzliwość, Pani redaktor, e, Wojtkowi i tutaj Eli, e, bardzo fajne za to, i Michałowi za muzykę, świetną, e, ale też e, Państwu, e, drodzy radiosłuchacze, za życzliwość, bo gdybyście tej, tej życzliwości nie było, to pewnie odbiorniki byłyby wyłączone, a jednak się słyszymy, jakoś jesteśmy w tej życzliwym kontakcie. I, i za to też chciałbym bardzo, bardzo podziękować. Chyba, że jest jeszcze jakieś ostatnie pytanie na koniec. Od pani. Nie może być, bo mamy pół minuty, być. tylko mogę powiedzieć, że pan Paweł, pan Zbyszek, pan Jacek, pan Kurt, przepraszam bardzo, bo nie podpisany, ale dziękuję za audycję i gościa. To taki tekst do nas przysłał. Również no dziękuję panu. Przemek. Mhm. No to do usłyszenia jutro po 21. Naprawdę. Proszę, by państwo z nami byli. A do zobaczenia i do usłyszenia bracie Dariuszu. Bardzo dziękuję i dziękuję za miłe sąsiedztwo. <laughs>